Zwierzę mariackiej.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 Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk zapraszam na aktualności jedynki. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania. Mężczyzna został zwolniony ze służby, ale jest na wolności sąd. Nie zgodził się na jego aresztowanie. Gazeta Wyborcza napisała, że radiooperator został zatrzymany 30 marca. WOT służył od dwóch lat wcześniej, pełnił dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową i nikt nie zwrócił uwagi na jego prorosyjskie poglądy, mimo że nie krył się z nimi w mediach społecznościowych. Były oficer Agencji Wywiadu Marcin Faliński w Polskim Radiu 24 mówił, że to rodzi pytania o zabezpieczenia w Wojskach Obrony Terytorialnej przed działaniem obcych służb. Ja chciałbym się spytać, gdzie są oficerowie, tak zwani kiedyś obiektowi w jednostkach wojskowych, jaki jest stopień zabezpieczenia kontrwywiadowczego Wojsk Ochrony Terytorialnej. To jest tylko takie pytanie, i tyle i tak to zostanie. Mężczyzna miał współpracować z rosyjskim wywiadem od lipca 2023 do kwietnia 2024 roku. Wypadek na strzelnicy w Siedlcach żołnierz postrzelił funkcjonariusza służby więziennej. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. To był nieszczęśliwy wypadek, zapewnia rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Roskosz. Treningi były prowadzone w oddzielnych dwóch grupach, w ogóle nie związane ze sobą. Zarówno służb więziennych, jak i żołnierza. Funkcjonariusz służby więziennej został postrzelony w UDO. To są aktualności jedynki. Studenci z całej Polski ponownie łączą siły, by dać chorym na nowotwory krwi szanse na nowe życie. Na blisko 70 uczelniach w całym kraju trwa akcja fundacji DKMS Helpers Generation. Można dołączyć do Światowej Bazy Dawców Szpiku. Wolontariusze będą czekać na chętnych do soboty włącznie, innymi na korytarzach Uniwersytetu w Białymstoku. Rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Koordynatorka akcji Helpers Generation, Wiktoria Klepacka. Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że każdy kto dostaje Diagnozę nowotworu krwi ma największą szansę na wyzdrowienie dzięki dawcom niespokrewnionym. Dzięki studentom do tej pory do bazy fundacji DKMS dołączyło ponad 180 tysięcy osób. Jedynka świętuje stulecie. Z tej okazji spotkamy się dziś ze słuchaczami w Sopocie. Karolina Rożej poprowadzi ekspres jedynki ze skweru kuracyjnego.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Północny wschód i centrum kraju z przewagą bezchmurnego nieba. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane miejscami duże opady deszczu możliwe na południu i południowym zachodzie kraju. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie przez 14 w centrum do 16 w Lubuskiem. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali. Klimat. Prawie 49% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca, niemal 48%. W Łebie jakość powietrza jest zła, w Częstochowie dostateczna. Na południu polski stan powietrza jest głównie umiarkowany. Tak samo w Trójmieście oraz miejscami w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. Mieszkańcy pozostałej części kraju oddychają powietrzem dobrej jakości. JEDYNKA Polskie Radio 9 minut po godzinie 12 W samo południe Prawi Sprawiedliwości wrze po decyzji Mateusza Morawieckiego o utworzeniu własnego stowarzyszenia. Politycy koalicji rządowej zacierają zaś ręce, licząc na duży konflikt po prawej stronie sceny politycznej. To jest rozbijanie prawicy. Mam nadzieję, że pan prezes Kaczyński wyrzuci tych 40 posłów z spisu, Będzie miał wtedy święty spokój. Koalicja podejmie dziś także próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale bez pomocy, choć części opozycji, nie ma o tym mowy. Jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Myślał o interesie Polski, to nie ma w tej chwili innego rozwiązania, aniżeli odrzucenie tego weta po to, żeby ta ustawa weszła w życie. Mowa będzie także o filmie, który po ponad 20 latach wraca właśnie na ekrany kin. Filmie, który pokazuje też historię polskiego radia. Film się zaczyna w polskim radiu przed wojną. Szpilman gra i później się kończy też przedostatnia scena, jest studio powojennym. Chodzi o pianistę w reżyserii Romana Polańskiego. Znów ten film będzie można zobaczyć na dużym ekranie i to w zrekonstruowanej cyfrowej wersji. Między innymi o tym dziś w magazynie w Samo południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek magazynów Samo południe. Burza w Prawie i Sprawiedliwości po decyzji Mateusza Morawieckiego o utworzeniu własnego stowarzyszenia. Do tej inicjatywy przystąpiło blisko 40 polityków PiSu. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że kierownictwo partii stawia ultimatum. To stowarzyszenie się nazywa. Są Michał Dworczyk, Marcin Chorała, Krzysztof Szczucki, Ryszard Terlecki. Ryszard Terlecki mówił zresztą, że to po prostu gra na dwóch fortepianach, która ma wzmocnić prawo i sprawiedliwość, a nie osłabić. Jest też Janusz Cieszyński. Poseł przypomniał, że jest w Pisie od 14 lat i, jak podkreślił, nic nie chce w tej kwestii zmieniać.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 Premier Donald Tusk z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, szef rządu zaprosił panią ministrę do siebie na rozmowę. Przecież obie panie, obie panie ministry rywalizowały właśnie o przywództwo w Polsce 2050 i skończyło się to tym, że jest Polska 2050 i centrum. A później na godzinę 17. Paulina Henikloska zaprosiła do siebie wszystkich koalicjantów. Czy przekona? No jedno jest pewne. Emocji w trakcie tej rozmowy nie zabraknie. Będziemy oczywiście o tym wszystkim mówić na bieżąco i podsumowywać to także po godzinie 22 w magazynie Polska i Świat. Sylwia Białek, bardzo serdecznie dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Teraz o organizacjach przyrodniczych, które sprzeciwiają się zmianom w zasadach tworzenia rezerwatów. Chodzi o poselski projekt złożony w Sejmie przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050. Ma to ten projekt nadać szersze uprawnienia samorządom w zakresie yy, właśnie tworzenia rezerwatów. W Sejmie jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, co o tym projekcie sądzą organizacje środowiskowe? Właśnie byłam na ich briefingu i bardzo negatywnie skomentowały dzisiaj projekt PSL-u i Polski 2050, bo ich zdaniem w praktyce utrudni to tworzenie rezerwatów. Tutaj podkreślali, że zostanie stworzone tak zwane weto samorządowe. To przypomnijmy trochę, jak jest teraz. Obecnie jest tak, że te rezerwaty powoływane są przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. On swoją decyzję opiera w dużej mierze e, na ekspertach, ale zdarzają się też przypadki, gdy o głos w tej sprawie prosi społeczeństwo. No i zmiany proponowane przez Polskę 2050 i PSL mają ograniczyć rolę dyrekcji, a dać się większe uprawnienia gminom. Co, jak mówił Krzysztof Cibur, Cibor z Greenpeace, utrudni tworzenie rezerwatów. W tych radach gmin często zasiadają właśnie myśliwi, często zasiadają leśnicy aktywni, czynni. Osoby, którym, którym zależy na tym, żeby te najcenniejsze przyrodniczo miejsca, te, które po prostu powinny być mocą prawa automatycznie objęte, objęte ochroną, aby tą ochroną nie były objęte, aby tam można było dalej polować, aby tam można było budować jakieś osiedla, więc zdecydowanie łatwiej jest różnym lokalnym układom, lokalnym cwaniakom wpłynąć na polityczne ciało jakim jest Rada Gminy. Zdaniem organizacji środowiskowych, jeśli te proponowane zmiany wejdą w życie, no to w praktyce spadnie liczba tworzonych rezerwatów. Tutaj jako przykład Katarzyna Wiekiera ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot podkreślała kwestię parków narodowych. One mają właśnie zawarty ten mechanizm tak zwanego tego weta samorządowego. No i będzie to w praktyce wyglądało tak, że te rezerwaty, tak jak i parki, będą trudne do utworzenia. Od ponad 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. Próbowano stworzyć ostatnio park narodowy Doliny Dolnej Odry. Również się to nie udało, chociaż tu akurat samorządy były, były po stronie utworzenia tego parku. I to jest kolejna taka próba zamrożenia ochrony przyrody. My byśmy chcieli zwrócić na to uwagę, że to nie jest konflikt ochrona przyrody i obywatele. Absolutnie nie. To jest raczej konflikt ochrona przyrody i polityczne interesy. Rozmawiałam w tej sprawie też z twórcami projektu, ta Urszula, m.in. Urszula Pasławska z PSL-u, która jest też przewodniczącą Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, mówiła mi, że nie widzi w tym projekcie zagrożeń dla rezerwatów, i też podkreślała, że społeczeństwo powinno mieć głos w tej sprawie i sama ta ustawa pozwoli na partycypację temu społeczeństwu w tworzeniu rezerwatów. Wręcz przeciwnie, jeżeli społeczeństwo będzie miało głos w sprawie w większym zakresie ochrony środowiska to mam takie przekonanie, że ta ochrona środowiska będzie zdecydowanie bardziej efektywna. Tak jak podkreślam, każda inwestycja dzisiaj, nawet drobna inwestycja drogowa, ona się opiera o decyzje środowiskowe, ona się opiera o raporty środowiskowe, ona się opiera o konsultacje środowiskowe. W związku z tym rozszerzamy tutaj taką możliwość. Projekt na razie został złożony do Sejmu. No i pytanie, co tak naprawdę stanie się z nim dalej? Nie ma jeszcze nałożonego, nie ma nadanego numeru druku, ale jak też ustaliłam nieoficjalnie, to same szanse szanse na to, że on wejdzie w życie są dość małe, no bo nie ma tutaj zgody w koalicji rządzącej. No i też z tego, co słyszałam, to miał projekt poprzeć Klub Centrum, który w ostateczności jednak swoje podpisy wycofał. O czym z sejmowego studia mówiła Dagmara Kendzior. Sporo się dzieje, spory ruch też w naszym sejmowym studio, bo dziś ważne sprawy także po południu. Po południu Sojem zajmie się sprawozdaniem Komisji Finansów i Gospodarki w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas wczorajszego posiedzenia opowiedziały się za ponownym uchwaleniem tych przepisów ugrupowania, natomiast prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę. Polska ustawa o kryptowalutach miałaby wprowadzić środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Oprócz tego ustawa umożliwiałaby Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów oraz wprowadzała by odpowiedzialność karną za przestępstwo. Czyli rzeczywiście byłoby to e, nieźle uregulowane. Łączymy się więc ponownie z naszym sejmowym studiem. Tam jest Małgorzata Naukowicz, witaj. Dzień dobry. I powiedz proszę, jakie są szanse na to, że tym razem rządzącej większości to prezydenckie weto Uda się odrzucić. No, szef Kancelarii prezydent, Prezydenta Zbigniew Bogucki jest wręcz przekonany, że i tym razem rządzącym nie uda się tego weta odrzucić. Jak mówi prezydent, odmówił podpisania ustawy, która drugi raz przeszła praktycznie w niezmienionym kształcie, nie uwzględniając ważnych poprawek. Dodawał, że na etapie prac parlamentarnych Kancelaria Prezydenta między m.in. w porozumieniu z klubem PiSu zgłaszała do ustawy poprawki. Tylko jedna przeszła, mówił prezydencki minister. Myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby z jednej strony przede wszystkim, podkreślam, przede wszystkim zabezpieczyć interes tych, którzy mogą być narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z tym dynamicznym, bardzo ryzykownym rynkiem. I to też trzeba tłumaczyć. A z drugiej strony, także zabezpieczyć te konstytucyjne interesy, właściwie kon konstytucyjne zasady, dotyczące chociażby prowadzenia działalności gospodarczej. W interesie obywateli jest to, żeby można było bezpiecznie inwestować w kryptowaluty. Mówił mi dzisiaj szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichoń, polityk koalicji Obywatelskiej. Przypomina, że prace nad przepisami dotyczącymi tego rynku toczyły się od dwóch lat. Dodał, że odbyło się szereg konsultacji w tej sprawie, a odnosząc się do głosowania poseł Cichoń mówi, że rządzący zrobili wszystko, by przekonać jak najwięcej osób do odrzucenia weta.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 Michał Gramatyka nie liczy na rozsądek polityków opozycji w sprawie odrzucenia weta. Polityk Polski 2050 przypomina, że nasz kraj jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązany do przyjęcia dyrektywy Mika, która reguluje kwestie rynku krypto, kryptowalut. Jego zdaniem resort finansów i tak przedłoży kolejny projekt ustawy w tej sprawie. Dodał, że powinien być on nieco zmodyfikowany, by uzyskać akceptację prezydenta. Jak zaznacza, w tej sprawie najistotniejsze jest dobro ludzi, którzy inwestują w, krypto, w kryptowaluty, a którzy dziś są Poza ochroną. Tak jak każdy z nas, który trzyma pieniądze w banku na lokatach czy na kontach oszczędnościowych korzysta z ochrony bankowego funduszu gwarancyjnego, korzysta z ochrony zgromadzonych przez siebie środków, tak nie korzysta z takiej ochrony wtedy, kiedy kupuje kryptoaktywa. Pół biedy, kiedy robi to na renomowanych giełdach albo w serwisach finansowych, które udostępniają takie usługi, ale kryptoaktywa są oderwane od systemów finansowych, więc tym bardziej są one narażone na ryzyko utraty.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 mogłaby być decyzją urzędnika bez kontroli sądowej zamknięta z dnia na dzień, bo takie ma urzędnik, widzi mi się. Pan prezydent był przeciwko temu. Wystarczy poprawić tę ustawę i możemy ją przyjąć 460 głosów za. Głosowanie odbędzie się jutro. Rządzący muszą po swojej stronie zebrać 3 piąte głosów. Przy założeniu, że na sali będzie obecnych 460 posłów za odrzuceniem weta musi zagłosować 276 parlamentarzystów. No i zobaczymy, czy taka większość się uzbiera. Małgorzata Naukowicz z Sejmu. Bardzo dziękuję. A za chwilę o kryptowalutach, kryptoaktywach porozmawiamy z punktu widzenia ekonomisty. Rozmowa dnia. Bo ekonomista właśnie z nami jest Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tymi kryptowalutami jest tak, że wszyscy o nich mówią, ale mało kto chyba rozumie, jak ten rynek tak naprawdę funkcjonuje. I ja jako taki w dużym stopniu jednak laik nie zawsze jestem pewny, czy to jest rynek, który jest rynkiem przejrzystym, czy nieprzejrzystym, bo ta technologia blockchain, o którą oparte są kryptoaktywa, sprawia, że właśnie każda transakcja, jaka się odbywa, jest zapisywana, to jest jak taka wielka wirtualna księga wieczysta. Z drugiej strony, kto się kryje za tymi zapisami, to często jest absolutnie tajemnicze, więc ten rynek kryptoaktywów yy, yy, jest rynkiem, który wymaga takiej pilnej regulacji? Mówi pan, że pan się na tym nie zna. Myślę, że bardzo pięknie pan ocenił yy, ważny element związany z kryptowalutami. Tak Przygotowałem się. Z jednej się. strony, a no właśnie... Czyli z jednej strony blockchain, który jest rzeczywiście technologią rewolucyjną, i nawet jeżeli stanie się coś takiego, że kryptowalut nie będzie za rok, załóżmy, że nie wiem, będzie zakaz ich używania, to jest mało prawdopodobne oczywiście, ale nawet gdyby tak było, to technologię blockchain będziemy używać w różnych obszarach funkcjonowania, na przykład w bankowości, to zresztą już się dzisiaj dzieje. I druga rzecz, na którą pan zwrócił uwagę, i nie wiem, czy słyszał pan w zeszłym roku kilkukrotnie, na przykład Ursula von der Leyen, Szyfła Komisji Europejskiej, o tym mówiła, to jest kwestia wykorzystania właśnie tego elektronicznego pieniądza, właśnie kryptowalut do rozliczeń w transakcjach, no, których nie chcielibyśmy, żeby były dokonywane. Na przykład zakupu broni nielegalnego, na przykład handlu narkotykami. Finansowanie na przykład, organizacji terrorystycznych też się odbywało też, z tym mówiła, użyciem tak. kryptowalut. Często hakerzy, którzy blokują na przykład komputery, to okup za to, żeby odblokować takie komputery, też chcą otrzymać w kryptowalutach. I to nie jest oczywiście tak, że tylko do tego kryptowaluty służą. służą. Nie, nie, nie, do wielu nie, nie. pozytywnych tu, rzeczy, oczywiście. ale I takie ja nie, też się aha. dzieją. Ja nie jestem absolutnie ich przeciwnikiem, żeby nie było wątpliwości. Natomiast rzeczywiście no ma, przekazuje pan komuś małe pudełeczko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 dzisiaj państwa w ogóle, ale nas wszystkich też, no jest taki dość, bym powiedział, niebezpieczny. Co nie zmienia faktu, że kryptowaluty to jest na pewno bardzo ciekawa forma no właśnie, nie wiem, chciałem powiedzieć inwestowania, ale ja mam problem z mówieniem o kryptowalutach w konkursie inwestycyjnym. O no bo to to, to konkursie nie jest takie taki aktywo jak nie wiem, akcja, obligacja, czy jakiś tam tzw. Derywat, tak zwany derywat, czyli taki ale... papier wartościowy już oparty o coś innego. To jest jeszcze coś nowego. O, Tak, tylko właśnie cały numer polega na tym znowu, że to nie chodzi o tą technologię blockchain, to nie chodzi o to, że to jest skomplikowane, tylko chodzi o to, że za tą akcją coś stoi. Stoi przedsiębiorstwo mniej czy więcej warte. W tym przedsiębiorstwie coś jest. Jest jego działalność, są przychody, są ludzie, którzy go tworzą często majątek, taki już fizyczne. Natomiast za, Kryptowalutami nie stoi nic. To, że one drożeją, wynika tylko z tego, że buduje się chęć kupowania tych kryptowalut. To Czyli ja ludzie kupują. Sprawdziłem w międzyczasie, ile teraz mm -hmm. dokładnie na ten moment, na godzinę 12:27, kosztuje jeden bitcoin. To jest prawie 268 tysięcy złotych za jednego bitcoina. W tym momencie. Tak, no, jak, jak pan wie, było już dużo, dużo więcej. Bo Tam zajście w szczycie było około 170 tysięcy dolarów, więc yy, mamy bardzo po, potężny spadek. No to proszę sobie wyobrazić, że pan kupił teraz tego bitcoina na tym szczycie. No i ma pan dzisiaj. Dzisiaj bardzo, bardzo poważną stratę i teraz znowu w sytuacji kupowania akcji, obligacji, obligacja, czyli forma pożyczki, ale limitowana przez kogoś znowu, przez państwo, za tym państwem stoi jego gospodarka, przez firmę, za tą firmą stoi to, co, o czym przed chwilą powiedziałem, a tutaj mamy ten spadek o te, nie wiem, 60, 70, 50%, no i tak naprawdę, żebyśmy mogli odrobić tą stratę, to musi, musi się znaleźć wystarczająco duża grupa osób, które będą tego bitcoina kupować. Czyli zrobi się znowu ten popyt. I teraz pytanie, dlaczego ten popyt miałby się zrobić? No zrobi się dlatego, że ktoś znowu będzie uważał, że w przyszłości wartość tego bitcoina wzrośnie. Ale dlaczego ma wzrosnąć? No i to jest właśnie niekończący się ciąg znaków zapytania tak naprawdę. No musi być powszechne przekonanie, że warto tego bitcoina mieć. I proszę zobaczyć, buduje się takie przekonanie, prawda? Nawet gdzieś tam dzisiaj mamy takie... Oh, reklam tego w internecie jest tak, pełny. Ale... Tezy z początku Bitcoina, wtedy, kiedy nigdy o nim tak naprawdę nie słyszał o sobie przez ładne... Był ciekawostką lat, przez wiele lat tak naprawdę. Gdzieś tam funkcjonował i takie tezy były gdzieś tam w Stanach. No tak, ale może kupmy tak na wszelki wypadek, nie wiadomo co będzie, prawda? Czyli może wygeneruje się moda na to, żeby tego Bitcoina posiadać. I dla mnie to jest największy problem związany z inwestowaniem w Bitcoina. Ale jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście, a, wierzy w to, że, że ten popyt będzie rozkręcany, może na tym kupę kasy zarobić. Co, co z takim podejściem, że ten Bitcoin to jest właściwie taki alternatywny pieniądz, bo pi Pieniądze emitują państwa, to znaczy państwa ten pieniądz drukują, kontrolują, emitują, a bitcoin to jest taka, no w jakimś sensie waluta, która no, no nie ma kontroli państwowej nad nią, ona jest ponadgraniczna. No tak, ale znowu bardzo, bardzo ważną rzeczę pan poruszył, bo przez to, że państwa kontrolują ten pieniądz w takiej czy innej formule. Banki centralne właściwie bezpośrednio to robią. One decydują o ilości pieniądza gotówkowego, a na bazie tego pieniądza gotówkowego mamy na przykład coś takiego jak kreacja pieniędzy przez system bankowy, czyli kredyty bezgotówkowe. Ale nie zmienia to faktu, że bank centralny ma możliwość kontrolowania tej ilości pieniądza. Stopy procentowe, o których co, co chwilę słyszymy, które się zmieniają, to jest element tej kontroli. To jest jakby zamknięty system, dzięki któremu jesteśmy w stanie na przykład kontrolować inflację. A z kolei ilość Kryptowalut rzeczy. zależy od możliwości obliczeniowych komputerów, które cały czas wytwarzają te. No, ale na pewno państwo, nie ma na, to, y, państwo nie ma na to wpływu. I moim zdaniem nie możemy po pierwsze. Dlatego uważam, że y, nie będzie tak, że kryptowaluty zastąpią ten pieniądz, w każdym razie nie w tym modelu funkcjonowania, który znamy od dziesiątków, dziesiątków, Chociaż dziesiątków lat. w Salwadorze wprowadził prezydent na kryptowaluty jako moż, możliwość oficjalnych rozliczeń, ale obok waluty salwadorskiej. Ale to jest obok, dokładnie, bo jeszcze raz, jeżeli dzisiaj, nie zmieniając nic w systemie, który funkcjonuje. Mówię tutaj o całym zarządzaniu stabilnością makroekonomiczną. Po prostu likwidujemy pieniądz, który jest, wprowadzamy kryptowaluty, to my nie mamy żadnych możliwości oddziaływania na gospodarkę. My, w sensie państwo, właśnie choćby banki centralne. Musielibyśmy stworzyć jakiś super nowy model. Na razie takiego modelu nie mamy. Muszę panu powiedzieć, że był jeden taki moment w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy, no właśnie, trzeba było sobie zadać pytanie, dokąd to zmierza. To był ten moment, kiedy Donald Trump, kiedy został prezydentem po raz drugi, niemalże yy, nakazał, żeby amerykański bank centralny zaczął budować rezerwy w kryptowalutach. No bo to jest, yy, yy, to by była zmiana rzeczywiście strategiczna. Chociaż pytanie znowu, co dalej? Bo macie mieć w rezerwach kryptowaluty. No ale co dalej? I co? Mamy je używać yy, w jakimś kontekście na pewno wiarygodność, czy może znowu chęć kupowania tych kryptowalut, które by były w tych rezerwach, tam były trzy wymienione wtedy i z tego, co pamiętam, nie był to bitcoin, no to znowu ta chęć kupowania by wzrosła na Skoro amerykański Bank centralnie kupuje Skoro pan ale... mówi o handlu kryptowalutami No to też do tego służą różne giełdy I to z tymi giełdami często bywają kontrowersje Wiele tych giełd upadło już na świecie I pieniądze zniknęły Tak, ja tylko jeszcze wrócę, wrócę, wró wrócę do tego jednego elementu Mówił pan pieniądz Żeby coś było pieniądze Musi pełnić trzy podstawowe funkcje yy, Obok tego, że musi być tym pośrednikiem Kryptowaluty są pośrednikiem yy, Musi mieć też element utrzymywania wartości no, musi być też środkiem określania tej wartości. Nie mówimy, że coś kosztuje trzy pociągi ziemniaków, tylko mówimy, że nie wiem, mieszkanie Tylko mówimy, że mieszkanie kosztuje 500 tysięcy złotych. No tutaj też moglibyśmy w ten sposób wyceniać wartość w kryptowalutach. Ale jest jeszcze trzeci element. Ten element nazywa się środek tezauryzacji, czyli utrzymywanie wartości. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli nie mamy systemu hamowania spadku wartości kryptowalut o, nie wiem, 90% w ciągu dnia, absolutnie o tyle mogą spaść, to nie możemy je dzisiaj uznać za y, pieniądz w takim rozumieniu pieniądza, w jakim rozumiemy choćby polskiego tego nie złotego. mamy, jeśli nie mamy regulacji prawnych, które by to wszystko tak. kontrolowały. jakby ten bank centralny miał wpływać rzeczywiście, czyli, czyli bronić tego kursu różnego rodzaju kryptowalut, no to wtedy mamy zupełnie inno, inną sytuację. Giełdy. Oczywiście, skoro mamy to, to aktywo, no to teraz, dobrze by było gdzieś to aktywo móc łatwo kupować i sprzedawać. Wszystko jedno, czy chcemy tym aktywem coś kupować, czyli ma być tym pośrednikiem, czy po prostu kupujemy go po to, żeby że wierzymy rzeczywiście we wzrost wartości, chcemy na nim zarabiać. Pośrednikiem, czyli giełda. Giełda jest pośrednikiem, niczym więcej jest takim warzywniakiem, tylko że w przypadku giełd papierów wartościowych dla papierów wartościowych, a w przypadku kryptowalut dla, dla kryptowalut. I rzeczywiście takich giełd na świecie mamy sporo. Trzeba zatem się temu wszystkiemu przyglądać. Zobaczymy, co z tym wetem, czy uda się je w parlamencie prezydenckim wetem odrzucić. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Ta metafora pociągów z ziemniakami do, do rozliczeń mi się bardzo spodobała. Domyślam się, że trzy pociągi czereśni stałyby dużo wyżej niż trzy pociągi ziemniaków, chociaż jeszcze nie wiemy, jakie ceny w tym w tym roku. Pozostajemy przy tematach ekonomicznych, bo partnerzy i inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych. Tak mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia minister finansów Andrzej Domański. On przebywa teraz w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie bierze udział w wiosennym szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. I tam na miejscu w Waszyngtonie rozmawiał z ministrem Andrzejem Domańskim nasz korespondent w amerykańskiej stolicy, Marek Wałkuski. Panie ministrze, przy okazji szczytu w Banku Światowego i Funduszu Walutowego. Zawsze jakieś chmury się pojawiają na horyzoncie. Czy COVID, czy wojna w Ukrainie, czy rosnąca na świecie inflacja. W tym roku wojna w Iranie. Jak ciemne są te chmury związane z wojną w Iranie? To fakt. Zwykle gdy tutaj jesteśmy w Waszyngtonie coś się dzieje. Pamiętam Rok temu o tej porze mieliśmy przecież cła nakładane przez amerykańską administrację. No, oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie niepokoi. Wysokie ceny ropy przekładają się na wyższe ceny na stacjach paliw na całym świecie. Szczęśliwie Polska jest dobrze przygotowana. Po pierwsze, nasza gospodarka w ten niepokój na rynkach weszła bardzo wysoką dynamiką wzrostu PKB i niską inflacją. No i to tworzy taką swoistą poduszkę bezpieczeństwa. Po drugie, ceny... Na stacjach benzynowych udało się ograniczyć dzięki rządowemu wsparciu, dzięki programowi CPN obniżyliśmy VAT, obniżyliśmy akcyzę, dzięki czemu no, ceny na stacjach benzynowych nie są tak wysokie, jak byłyby bez tego programu. Fundusz walutowy ostrzega, że gdyby spełnił się czarny scenariusz, czyli gdyby konflikt się przedłużał i zaostrzał, to może się odbić na inflacji, może się odbić na wzroście gospodarczym. Czy gdyby okazało się, że ropa naftowa na rynkach światowych kosztuje 150-200 dolarów, czy Polska będzie stać na to, żeby dopłacać do cen paliw? My analizujemy oczywiście sytuację bardzo uważnie. Podjęliśmy bardzo zdecydowane działania obniżające ceny na Stacjach paliw. Mam nadzieję, że taki czarny scenariusz nie będzie się realizował. Na razie w ostatnich dniach obserwujemy raczej spadki na rynku, na rynku ropy związane z zawieszeniem broni, negocjacjami trwającymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wiemy, że włączył się w te rozmowy również Liban. No jest to jakby przez rynek odbierane pozytywnie. No więc mam nadzieję, że taki czarny scenariusz nie będzie się realizował. Cały czas analizujemy sytuację. Fundusz Walutowy ostrzega przed wysokim deficytem budżetowym Polski. Czy pana to bardzo martwi? No oczywiście chciałbym, aby deficyt był niższy, podobnie jak zadłużenie. Chociaż akurat zadłużenie mamy wciąż wyraźnie, wyraźnie niższe niż średnia unijna która wynosi ponad 80%. Ale oczywiście naszą rolą, naszym zadaniem jest to, aby ten deficyt stopniowo obniżać. Wydajemy 5% naszego PKB na obronę. 200 miliardów złotych rocznie, bo bezpieczeństwo jest priorytetem naszego rządu. No i to jest to główne źródło również podwyższonego deficytu. Czy Polska nadal postrzegana jest jako przykład sukcesu? W tym roku chyba jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo Polska kolejny rok pokazuje, że jesteśmy odporni na te niepokoje globalne, że udaje nam się utrzymywać w Wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego, najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie, zduszona, no to wszystko budzi tutaj olbrzymi, olbrzymi yy, szacunek. No i ta ciężka praca Polaków, ciężka praca polskich przedsiębiorców, no dzięki niej Polska w końcu trafiła do grupy G20. Będziemy po raz pierwszy na prawach pełnego członka uczestniczyć w spotkaniach G20. Będziemy siedzieć przy tym stole, przy którym zapadają najważniejsze decyzje dla światowej już nie tylko polskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej gospodarki, to jest dla nas wszystkich, myślę, powód do dumy. Spotkał się pan z przedstawicielem handlowym Stanów Zjednoczonych. Czy z tych rozmów wyłania się stabilna polityka Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o kwestie handlowe z Europą, z Polską, bo na pewno nie wyłania się ona z wypowiedzi, czy z decyzji, czy z na w mediach społecznościowych Donalda Trumpa? Słyszę, że Polska jest kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych. Również w tym wymiarze gospodarczym. Rozmawiamy oczywiście o cłach, rozmawiamy oczywiście o sytuacji na Bliskim Wschodzie, rozmawiamy oczywiście o G20, bo przypomnę, że jesteśmy w G20 na zaproszenie amerykańskiej prezydencji. Nie jest moją rolą komentowanie tweetów, moją rolą jest poważna rozmowa na temat gospodarki polskiej gospodarki Stanów Zjednoczonych, no i dyskusja na temat tego, co zrobić, aby wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami rosła. Ja oczywiście cieszę się, że nasza ekspozycja na te wyższe amerykańskie cła jest ograniczona, że polska gospodarka nie ucierpiała tak bardzo na tym wprowadzeniu przez pana prezydenta Trumpa wyższych ceł, no ale jest to również efektem tego, że my do Stanów Zjednoczonych eksportujemy mniej niż wynosi potencjał naszej gospodarki. Mówił minister finansów Andrzej Domański, a w Waszyngtonie rozmawiał z nim nasz korespondent Marek Wałkuski. Wciąż tematy gospodarcze 96 dolarów i 36 centów. To jest w tym momencie cena jednej baryłki ropy Brent, czyli ten najbardziej miarodajny wskaźnik cen ropy. Czemu tak drogo? O, już 96 dolarów i 46 centów, tak szybko się ta cena zmienia. Pytanie, kto na tym wszystkim zarabia? Błażej Prośniewski w studio. Dzień dobry, no tak, Co konflikt tak na Bliskim Wschodzie spowodował istotny wzrost ceny ropy naftowej, na czym oczywiście zarabiają przede wszystkim producenci i eksporterzy tego surowca, czyli na przykład firmy z Arabii Saudyjskiej czy Rosji. Z analizy przeprowadzonej dla brytyjskiego dziennika Guardian wynika, że 100 największych światowych firm naftowych i gazowych w pierwszym miesiącu wojny. Dzięki wzrostowi ceny ropy zarobiło zarabiało ekstra ponad 30 milionów dolarów na godzinę, co w sumie przełożyło się na 23 miliardy dolarów nieoczekiwanych zysków, a mówimy tu, dodajmy, tylko o jednym miesiącu. I nawet jeśli ten konflikt uda się zakończyć, to te ceny ropy pewnie w najbliższych miesiącach utrzymają się gdzieś w okolicach 100 dolarów za baryłkę. No to a to oznacza, że te firmy naftowe i gazowe zarobią na tym konflikcie jeszcze więcej. W sumie, według szacunków, może być to nawet 234 miliardy Dolarów. Największym, w cudzysłowie, zwycięzcą tego konfliktu będzie Saudi Aramco, którego zyski z wojny szacuje się na 25,5 miliarda. Niewiele mniej w sumie zarobią też trzy rosyjskie firmy, czyli Gazprom, Rosneft i Ucoil. Tu mówi się o kwocie blisko 24 miliardów dolarów do końca tego roku. I od momentu, w którym zacząłeś tę opowieść, do momentu, w którym ją skończyłeś, o 10 kolejnych amerykańskich centów baryłka ropy, Brent na rynkach światowych podrożała. Ehm, no, dziś też dwa ważna rzecz wydarzyła się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ważny wyrok dla tych, którzy się y, jako kredytobiorcy Frankowi sądzą z bankiem. Dokładnie tak. Właściwie CUE wydał dziś trzy wyroki w sprawie kredytów frankowych. Dotyczyło one jednak jednej kluczowej osi sporu z bankami, a mianowicie kwestii przedawnienia roszczeń banku. Gdyby te orzeczenia były korzystne dla frankowiczów, mogliby oni liczyć mówiąc obrazowo i dość publicystycznie, publicystycznie nie tylko na darmowy kredyt, ale na wręcz darmowe mieszkanie. Dzisiejsze rozstrzygnięcia jednak są korzystne dla banków i dają im możliwość odzyskania środków, które wypłacone zostały kredytobiorcom przed uznaniem kontraktów za niewiążące. CUE orzekł, że co prawda prawa konsumenta powinny być chronione, to jednak nie oznacza to, że automatycznie bank traci możliwość odzyskania swoich pieniędzy, a tak to dzisiejsze orzeczenie CUE komentuje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 Tu warto dodać, że choć Trybunał uznał, że polskie sądy mogą uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału, to nie oznacza to jednak automatycznego przyznania racji bankom, a zatem choć to orzeczenie nie jest do końca po myśli frankowiczów, to nie oznacza to, że jest dla nich całkowicie zamknięta droga do dochodzenia swoich roszczeń. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję i tylko dodam jeszcze, że cena ropy o 12 centów spadła właśnie, więc wystarczyło tylko zmienić temat. Program pierwszy Polskiego Radia. Trwają uroczystości pogrzebowe piłkarza i trenera Jacka Magiery. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat. Zasłabł podczas joggingu i niestety nie udało się go już uratować. Teraz trwa msza w warszawskiej katedrze Wojska Polskiego. Później kondukt pogrzebowy przejedzie na wojskowe powąski, gdzie zostaną złożone prochy Jacka Magiery. Na powązkowskim cmentarzu jest Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. Kto żegna zmarłego piłkarza i trenera? Jacka Magierę żegna najbliższa rodzina, która prosiła, by media nie uczestniczyły w nabożeństwie. Piłkarza i trenera żegnają również przyjaciele i koledzy z boiska, jego podopieczni i władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przed Katedrą Wojska Polskiego zgromadzili się także kibice Legii Warszawa, którzy chcieli pożegnać człowieka, który tak wiele znaczył dla ich klubu i polskiej piłki. Był bardzo ważnym zawodnik, człowiekiem do Legii. Spotkać się z nim nie miałem okazji nigdy. I przyjechaliśmy tutaj, żeby pożegnać pana Jacka Magierę. Pan Jacek Magiera był bardzo ważnym człowiekiem dla Legii, no i jak w ogóle dla całej w ogóle polskiej piłki. Wzór do naśladowania dla młodych piłkarzy i no ogólnie wzór dla ludzi, moim zdaniem. Klubowi będzie go bardzo brakować, wszystkim ludziom. Dla mnie był no więcej niż człowiekiem, bo był po prostu bohaterem. Drugim trenerem reprezentacji Polski, naprawdę. Ech, emocje. To była ta osoba, która wspierała, pomagała. Ogólnie dobry człowiek to był. Będzie brakowało nie tylko bardzo dobry trener, ale świetny człowiek. Na Powązkach Jacek Magiera spocznie obok swojego mentora i przyjaciela, również legendy Legii Warszawa Lucja Brychczego, który odszedł w wieku 90 lat, dwa lata temu. Obaj zaczynali jako piłkarze, a po odstawieniu korków zostali trenerami. Byli związani z Legią Warszawa i reprezentacją Polski. Uroczystość na Powązkach rozpocznie się o 14.30. Tu także przyjdą kibice, by pożegnać ich idola. Piłkarza Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź ze stołecznym klubem jako piłkarz Magiera wywalczył dwa razy Mistrzostwo Polski, Raz Puchar Polski i Super Puchar. Jako trener w sezonie 2016-17 wywalczył z Legią Mistrzostwo Polski, a ze Śląskiem Wrocław w sezonie 2023-24 zdobył Wicemistrzostwo Kraju. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski. A zaczynał karierę w Rakowie Częstochowa Witold Banach. Bardzo serdecznie dziękuję. Studio Rafał Bała. Witam Cię. No to smutny dzień dla kibiców piłki nożnej. Tak, smutny, ale też no, to wspomnienie Jacka Magiery. Tutaj bardzo często, nawet w tych rozmowach z kibicami, przejawiało się słowo ważna. Ważna postać polskiej piłki. Tak, no bo to przecież nie był mistrz świata. To nie był e, jeszcze, ta kariera trenerska u niego się dopiero rozwijała. Mówiono, że może być trenerem reprezentacji w przeszłości. Ale pamiętamy, że na przykład zaczynał jako nastolatek. Bardzo zdolny, bo w 1993 roku razem z Arkadiuszem Radomskim, Maciejem Terleckim... Czy Mirosławem Szymkowiakiem zdobył tytuł Mistrza Europy do lat 16, więc ta, to się zapowiadało już na, na dużą karierę i rzeczywiście dużo meczów w Legii rozegrał sporo goli, strzelił później też te kluby, o których słyszeliśmy. No cóż, będzie nam go brakować, cześć jego pamięci. Pamiętamy, że, że Jacek Magiera prowadził Legię Warszawa w sezonie 2016-17, kiedy stołeczny zespół występował w Lidze Mistrzów. To były te niesamowite mecze z Borusją czy z Realem Madryt. Teraz próżno szukać polskich drużyn w tych rozgrywkach. Wczoraj do półfinału awansowały ekipy Bayernu, Monachium i Arsenalu. Bayern pokonał Real Madryt 4 do 3. Były reprezentant Polski Sławomir Wojciechowski, który w sezonie 2000-2001 grał w Bayernie, jest zachwycony poziomem spotkania w Monachium. Mecz był na miarę finału albo więcej, bo finały czasami tak dobre nie są, ale Bayern jest bardzo silny, tak jak był Real bardziej indywidualnie mi się podobał, to Bayern gra bardzo zespołowo no a i tak się, tak się robi Ligi Mistrzów właśnie. Także przewiduję, że to Bayern będzie w, w finale i że to Bayern będzie tri triumfował, aczkolwiek to, ten poziom jest już tak e, wyżyłowany na maksa fizycznie, technicznie, piłkarsko, że, że to wiadomo, wszystko może się zdarzyć, ale ten mecz to jest kosmos. W pewnym momencie już się przestaje komukolwiek kibicować, tylko się człowiek delektuje tym meczem i cieszy się tym widokiem. W drugim spotkaniu Arsenal Londyn zremisował ze Sportingiem Lizbona 0-0. Arsenal w półfinale zmierzy się z Atletico Madryt. Bayern zagra z obrońcą tytułu, czyli z Paris Saint-Germain. A dziś w Katowicach losowanie grup mistrzostw Europy, które w grudniu zostaną rozegrane m.in. w Polsce, ale także w Rumunii, Czechach, Słowacji i Turcji. To oczywiście Mistrzostwa Europy piłkarzy Piłkarek Polki będą losowane z drugiego koszyka. No, mogą trafić na mm, niektóre dobre, mocne zespoły. Mistrzostwa z oddziałem 24 drużyn odbędą się w grudniu. A katowicki Spodek będzie jedną Zaren turnieju, zagrają w nim Polki, a także drużyny, które awansują do fazy finałowej. No i przypomnijmy, dziś poznamy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. To może być albo Rosjanka Andrzejewa, albo Amerykanka Parks, no ale my liczymy na to, że Iga się będzie w Stuttgarcie rozkręcać. Nowy trener i nowe podejście do grania. Trzymamy zatem kciuki. Rafał Bała, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziś więcej kontroli drogowych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym kontynencie, bo dziś Europejski Dzień Kontroli Prędkości, więc noga z gazu. Oczywiście nie tylko od tego święta, ale też na co dzień, proszę Państwa. Kuba Hanak z nami, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego i dziennikarz Polskiego Radia Kierowców. Witam. Dzień dobry. To jak to jest z nami? Mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody. Jeździmy szybciej czy wolniej? Mamy ciągle łańską fantazję, niestety, i ciągle chcemy być szybciej. Nie dbamy o to, żeby, jeżeli być szybciej, to wyjechać wcześniej. No i potem mamy taki kłopot, że na 50 jedziemy 60, bo przecież 10 km na godzinę to nic, wydaje się, że nic. Ale te 10 km na godzinę robi gigantyczną różnicę przy drodze hamowania. Niestety 10 na godzinę, 20 na godzinę więcej, droga hamowania wzrasta dwukrotnie. A jak Nie, jeszcze są złe warunki drogowe, to jeszcze bardziej. No oczywiście, że tak. To wtedy jest jeszcze gorzej, bo nasz obliczony punkt, gdzie myślimy, że się zatrzymamy, jest daleki od tego prawdziwego, realnego, w którym rzeczywiście się zatrzymamy. No i to nas często gubi. No, w dzisiejszych czasach jest coraz więcej takich metod łapania kierowców, którzy mają zbyt ciężką nogę na tym pedale gazu, coraz więcej radarów, monitoringów, punktów pomiarowych, odcinkowe pomiary prędkości. Jakoś nas to ciągle nie, nie zniechęca. Ale zobaczmy, co się dzieje. Na odcinkowych pomiarach prędkości ruch jest uporządkowany. Tam wszyscy jadą, nie, nie chcę powiedzieć, że grzecznie, ale kulturalnie, z poszanowaniem przepisów, bo boją się mandatu. Dwa albo trzy lata temu Dolnośląska Policja przeprowadziła takie badania wśród kierowców zatrzymanych do kontroli, których okazało się, że ośmiu na dziesięciu kierowców boi się nie tego, że nie wrócą do domu, nie tego, że będą kalekami, że komuś mogą zrobić krzywdę, ale tego, że dostaną mandat. To jest przerażające, bo boimy się mandatów zamiast tych poważniejszych konsekwencji i zapominamy, że mandat to jest najmniejsza kara. No jesteśmy wstrząśnięci w ostatnim czasie tym wypadkiem, do którego doszło w Łomiankach. Trzecia osoba dziś niestety zmarła, kierowca samochodu, który dachował. Sprawca tego wypadku przeżył, uciekł z miejsca zdarzenia. Okazuje się, że tam nie tylko prędkość, ale i alkohol niestety był. Niestety często idzie w parze alkohol, prędkość, brawura, coraz częściej środki odurzające, powiedzmy wprost narkotyki. Niestety ilość kierowców, liczba kierowców, która pojawia się w samochodach po tego typu używkach, jest coraz większa, zamiast coraz mniejszej. Brakuje nam edukacji, brakuje nam takiej kropki na pi, bo mamy lepsze drogi, mamy hmm, możliwości pomiaru prędkości, mamy coraz nowocześniejsze samochody z systemami ale ciągle mamy kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów zasad i tej konwencji, na którą się zgodzili, odbierając prawo jazdy. Maciek Wisławski mawia, że najważniejszy w samochodzie jest łącznik pomiędzy kierownicą a fotelem. Zgadzam się z tym. Jeżeli Możemy mieć najlepszy samochód na świecie, ale jeżeli mamy kiepskiego kierowcę, to jest to naprawdę... Przepis na tragedię, jak niestety widać na polskich drogach. To jeszcze na koniec takie dni jak ten dzisiejszy Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Kiedy więcej jest tych kontroli we wszystkich krajach europejskich, to, to może pomóc coś zmienić? Oczywiście, że tak. Potrzebujemy takich dni. Oczywiście kierowcy często przeklinają te dni, bo dostają mandaty. Ale takie dni jak w ogóle ten tydzień, w którym obowiązują te zasady, że policjantów jest więcej na drogach, że kontrolują prędkość częściej, Przypomina kierowcom o tych podstawach. O tym, że jeżeli na znaku mamy 50, to jest to maksymalna dozwolona prędkość w tym momencie, na tej drodze w tym momencie. Tylko przypomnijmy, że to 50 w gorszych warunkach drogowych to nie jest ta prędkość, z, którym, z którą my musimy jechać. To jest prędkość maksymalna dozwolona, ale często ta bezpieczna, ta, którą powinniśmy jechać jest dużo niższa. Bez wątpienia trzeba na to wszystko zwrócić uwagę. Kuba Hanach, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, dziennikarz Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję.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 w studio Martyna Podolska. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowego słowa się nauczyłem dzisiaj, jak się przygotowałem do audycji. Repremiera. Repremiera, to prawda, ale zanim o rep repremierze kon konkretnie, to chciałam powiedzieć, że czasem jest tak, że pewne tematy, a właściwie historie się przenikają. Obchodzimy w tym tygodniu stulecie jedynki. Nasze spotkania jubileuszowe powstawały, były nagrywane w studiu Władysława Szpilmana, a właśnie jutro do kiny ponownie po 24 latach wejdzie pianista Romana Polańskiego w wersji 4K. Czyli, czyli to jest ta właśnie repremiera. Repremiera, rekonstrukcja dźwięku i e, obrazu. E, no ale tej historii nie byłoby, gdyby nie te fakty z, z dawnych lat i y, czasy wojny. No i y, ta oto historia. Było mieszkanie jakiejś niedopalonej w kuchni. Szukałem tego pożywienia i w tym momencie usłyszałem Hendehoch. Przerażony, wstałem, podniosłem ręce do góry. Był to kapitan Wehrmachtu, który pyta się mnie, co pan tu robi? Czym się pan zajmuje? Jaki był pana zawód? Ja mówię, jestem pianistą. I tak ocalał Władysław Szpilman i jego historia, jego biografia przysłużyła się Romanowi Polańskiemu i w 2002 roku powstał wybitny film nagrodzony trzema Oscarami. This is the a Władysława Szpilmana zagrał wtedy nagrodzony właśnie Oskar Adrian Brody. Oskar powędrował też do Romana Polańskiego za reżyserię. Najlepszy scenariusz adaptowany Ronald Carwood i po tych 24 latach ten film powraca i okazuje się, że jest niezwykle aktualna ta historia wciąż uniwersalna. Scenografię do tego filmu zrealizował laureat Oskara za listę Schindlera Alan Starski, który dzisiaj będzie naszym gościem w magazynie bardzo filmowym po godzinie 23. Alan Starski odwiedził nas w Radiu i spoglądał na studia, nie bez powodu. Film się zaczyna w polskim radiu przed wojną. Szpilman gra i później się kończy też, przedostatnia scena jest studio powojennym. To chciałem zobaczyć, jak te studia powojenne tutaj wyglądały i w jakim sensie to mnie zainspirowało do tego, co ja zbudowałem później na hali zdjęciowej. Drewniane płyty, kasetony? No to, są takie kasetony to są takie panele, które rozbijają dźwięk, ale bardzo charakterystyczne dla tych studiów, to znaczy są takie cylindry zrobione ze sklejki jeszcze. A o tej scenografii właśnie Alan Starski będzie nam dzisiaj jeszcze więcej opowiadał. Jak skończyłem listę Schindlera, no jeszcze po tym całym okresie tej emocji Oscarowych, bo utrzymywałem kontakt z producentami amerykańskimi i oni jak dowiedzieli się, żeby dorobił robił pianistę, taki rzucili złośliwy żart, no to zrobisz teraz listę Schindlera w kolorze. I, i mam satysfakcję, że są naprawdę dwa różne filmy, kompletnie. Nie tylko, że jest inna opowieść, ale że to jest dwóch zupełnie różnych reżyserów. Alan Starski po raz pierwszy w programie Pierwszym Polskiego Radia, dzisiaj po godzinie 23.00 opowie, dlaczego nie otrzymał nominacji do Oscara za scenografię do pianisty, nigdy wcześniej tego nie mówił publicznie. Dzisiaj zapraszamy Państwa serdecznie, magazyn bardzo filmowy, a od jutra w kinach pianista Romana Polańskiego. Myślę, że to będzie nie lada gratka zobaczyć ten film na dużym ekranie. Dzisiaj w Muzeum Polin spotkanie z twórcami, także i jutro w Łodzi też spotkanie wokół tego Filmu. Zobaczyć i posłuchać, bo tam też wspaniała muzyka. Janusz Olejniczak grał w tych partiach. To co prawda jeden Brydy się nauczył ruchów na klawiaturze palcami, ale grał jednak. Wybitny pianista Janusz Koleniczek. Martyna Podorska, bardzo serdecznie dziękuję. A w studio Krzysztof Grzybowski już, bo niebawem po godzinie 13, tylko szczerze, I dziś będzie o podejmowaniu ważnej decyzji w okresie wakacyjnym. Ja myślę, że to nawet nie jest decyzja w okresie wakacyjnym. To jest już de decyzja, która myślę, że w wielu domach właśnie w tej chwili się rodzi, być może już zapadła albo jest korygowana. Z myślą o okresie wakacyjnym, może Ta, tak. Ale nie z nie myślą o okresie wakacyjnym, tak. jak najbardziej. Chodzi o to, czy to, co się w tej chwili dzieje, myślę głównie o sytuacji z Iranem, ale również konsekwencjach, czyli na przykład cenach ropy i tym, jak rosną ceny paliwa lotniczego, bo to ma znaczenie, czy to w jakiś sposób wpływa na to, jakie kierunki wybieramy, o jakich kierunkach wakacji myślimy. I to wszystko w tylko szczerze po godzinie 13, a magazyn w południe się kończy. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.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 Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska, zapraszam. W ciągu ostatniej godziny pojawiło się kilka nowych utrudnień. To po pierwsze A1 między węzłami Stanisławie i Pelplin przy węźle Swarożyn. Tutaj samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w, na pasie wjazdowym na łącznicy węzła Swarożyn. Jeden z nich jest zablokowany. To 25. km A1 -ki. S7. Odcinek między węzłami Chwaszczyno i Miszewo w pobliżu miejscowości Nowy Tuchom. To też województwo pomorskie. Tu samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została Dostała ranna i zablokowany był jeden pas w kierunku Kościerzyny na piątym kilometrze. Odblokowano za to Krajową 20 w okolicach Żukowa. Tutaj wcześniej samochód uderzył w barierę. Droga Krajowa numer 28 w województwie małopolskim. Odcinek Skomielna Biała-Limanowa w pobliżu Kasiny Wielkiej. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Niestety był to wypadek śmiertelny w skutkach. Jedna osoba zginęła. Obowiązuje teraz ruch na przemienne na 84 kilometrze. Tutaj ten odcinek Dwudziestki ósemki dość często w tym miejscu się korzystają. A to ze względu na to, że cały czas trwa odbudowa po zapadlisku na drodze. Droga Krajowa nr 71 na trasie Stryków Zgierz w pobliżu miejscowości Dobra. To wciąż informacja o utrudnieniach po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Mamy informację o całkowitej blokadzie drogi na drugim kilometrze. Jednak tutaj jest już ruch naprzemienny, bo nie widać dużego korka dla kierowców. Prawie 7-6 milionów złotych kosztować będzie przygotowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 na trasie do Brzechów twierdza to na Podkarpaciu. Inwestycja obejmuje 16-kilometrowy fragment trasy, a podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji, która na wykonanie prac ma 30 miesięcy.